Wybiła trzynasta. Dwójka jest też na miejscu. Arvo Pert. Przed mikrofonem Janka Antyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Nie żyje Wiesław Myśliwski, prozaik, i jeseista, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Napisał m.in. słynne prozatorskie Kamień na Kamieniu i Traktat o łuskaniu fasoli, a także dramaty Drzewo, Złodzie i Rekwiem dla Gospodyni. Wiesław Myśliwski debiutował dość późno, w 1967 roku, mając 35 lat, powieścią Nagi Sad, a rok później gościł w audycji Polskiego Radia Salon Debiutów i opowiadał, że pierwszą czytelniczką jego powieści była żona Wacława. Ja właściwie żonę zamęczyłem tą książką, także być może dlatego ostatniej wersji nie była już w stanie przeczytać. Dlatego, że wszystkie wątpliwości jakie miałem w toku pisania tej książki, różne załamania i wzloty właściwie, tym wszystkim dzieliłem się z żoną, więcej dzieliłem się, zmuszałem ją do wysłuchiwania tego, do aprobaty, dezaprobaty. To był głos pisarza z 1968 roku. Urodził się 25 marca roku 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem. Autor słynnego eseju Kres Kultury Chłopskiej oraz tomu W środku jesteśmy baśnią mowy i rozmowy. W środę skończył 94 lata. Już za moment po wiadomościach kulturalnych specjalną audycję o Wiesławie Myśliwskim poprowadzą Katarzyna Hagmajer-Kwiatek i Małgorzata Szymankiewicz. 440 milionów złotych zostanie przekazanych na przenoszenie zasobów polskiej kultury na nośniki. Cyfrowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada inwestycje w cyfryzację polskiej kultury budujemy nowe projekty i programy, które m.in. finansują przenoszenie zasobów takich stacjonarnych do zasobów cyfrowych. Korzysta Biblioteka Narodowa, korzysta Filmoteka Narodowa, korzysta dziesiątki różnych instytucji, które może około 100 tysięcy nowych jednostek przenieść do tej wersji cyfrowej i zasobów audiowizualnych i poza audiowizualnych i archiwów i fotografii i tego wszystkiego, co obywatele będą dzisiaj mieli w swojej dostępności na tablecie, telefonie czy komputerze. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że też rozwój projektu Kronika. Będzie to możliwe dzięki 40-milionowemu dofinansowaniu z Unii. Portal kronika.gov.pl umożliwia dostęp m.in. do książek, fotografii, a także pozwala na oglądanie w internecie wybranych zasobów muzealnych. Najpopularniejsza w Polsce magnolia zaczęła kwitnąć. To drzewo rosnące na głównym dziedzińcu Wawelu. Co roku jest fotografowane przez dziesiątki tysięcy turystów odwiedzających zamek. Magnolia wypuściła pierwsze kwiaty wcześniej niż w poprzednich latach, a wawelscy ogrodnicy obawiają się ochłodzenia i prognozowane przymrozki, mówi Katarzyna Żół uciek odpowiadając, odpowiadająca za wawelskie ogrody. To piękno już możemy zauważać, natomiast no, w tej chwili mamy załamanie pogody. Liczymy na to, że nie będzie przymrozków Ponieważ kwiaty magnoli są bardzo wrażliwe na przymrozki. Wystarczą w sumie niewielkie przymrozki, aby te kwiaty po prostu zbrązowiały i nie były już tak urocze, jak są nawet w tej chwili jeszcze nie, mimo że nie w pełnym rozkwicie. Te kwiaty mają kolor liliowo-purpurowy z delikatnymi białymi akcentami. Wawelska magnolia należy do gatunku magnoli pośrednich. Ma 45 lat i 4 metry wysokości, a jej kwitnienie zapowiada zbliżające się otwarcie wawelskich ogrodów. To już w drugiej połowie kwietnia. Unijni ministrowie kultury spotkają się dziś we Lwowie po rosyjskich atakach na zabytki, zapowiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To odpowiedź na wtorkowy atak rosyjskich dronów na historyczne centrum Lwowa wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Będziemy tam z ministrami kultury oraz z komisarzem do spraw kultury Unii Europejskiej Mika Będziemy walczyć o to, żeby UNESCO, Komisja Europejska, ale także wszystkie państwa Unii Europejskiej pomogły Ukraińcom, ale także jasno i ostro wyraziły się w tej sprawie i powiedziały wprost, że Rosja atakuje nie po prostu terytorium, ale naród, ludzi i tożsamość. To jeden z tematów Lwows Lwowskiego spotkania. Drugim ma być udział Rosji i Białorusi w Biennale w Wenecji. Mamy spotkanie z ministrem kultury Włoch, spotykamy się w takim gronie minister kultury Łotwy, Estonii, Litwy, wicepremierka Ukrainy, żebyśmy porozmawiali o przyszłości Biennale w Wenecji, gdyż również jesteśmy zbulwersowani tym, co tam się planuje zrobić. Unijni ministrowie kultury spotykają się dziś w Lwowie, a raptem we wtorek 25 marca w ataku rosyjskich dronów na lwów ucierpiał 17 wieczny kościół św. Andrzeja oraz kamienica przelegająca do klasztoru Bernardynów. W klasztorze znajdowały się bezcenne zabytki i archiwa będące świadectwem wspólnej historii Ukrainy, Polski i całej Europy. To były Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 16 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.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 Sześć minut po godzinie trzynastej. Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz wedła! Przepraszam pana. Muszę się wody napić. W gardle mi zaschło. Gdy się łuska fasole, Trochę się kurzy i stąd Pan może by się napił? Mam dobrą wodę ze swojej studni Nie, była Kazałem tylko pogłębić, wyczyścić Zainstalowałem pompę Przeciągnąłem rury do domu O, widzi pan Wystarczy kran odkręcić Może pan jednak spróbuje Proszę No co? Dobra? Źródlana Dobili się do źródła I co panu powiem dopiero teraz Gdy już od lat nie gram Zrozumiałem co to za instrument Saksofon W takim graniu Że tylko sam siebie pan słyszy Coś więcej pan słyszy Niż tylko muzykę, Jakby pan przekroczył jakąś granicę w sobie może ze wszystkimi instrumentami jest podobnie Ale grałem na saksofonie Mogę więc o saksofonie tylko mówić Niby wie się, co potrafi Do czego się nadaje, do czego nie Zna się wszystkie jego części O, jak te swoje ręce, oczy, usta, nos Wie się, co od której zależy A okazuje się, że niewiele się wiedział Dopiero... Kiedyś się już nie... Darła dziś do nas wiadomość, która zamyka pewną epokę w polskiej literaturze. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski, jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy polskich, autor dzieł, które trwałe weszły do kanonu. Twórca, który przez całe życie pozostawał wierny właściwie jednej opowieści, tej najprostszej, a równocześnie najważniejszej, bo głęboko humanistycznej. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment słuchowiska Wybierz saksofon według fragmentów powieści Traktat o łuskaniu fasoli, w którym wystąpił obok Mariusza Benła słyszany przed chwilą Adam Ferenc. Na saksofonie grał Grzegorz Piotrowski. Witamy Państwa serdecznie. Małgorzata Szymankiewicz i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Towarzyszą nam także Małgorzata Nieciecka-Mac i za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Przypomnijmy, Wiesław Myśliwski był wybitnym prozaikiem i dramatopisarzem, dwukrotnym laureatem za zapowieści Widnokrąg i traktat o łuskaniu fasoli. Kilka dni temu skończył 94 lata. Urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach pod Sandomierzem. Zanim zaczął publikować, sam wiele lat pracował jako redaktor w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był jednym z prekursorów ważnego w latach 60. i 70 nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. Znacznie go jednak przekroczył, zwłaszcza swoimi późnymi powieściami, z których ostatnia ucho igielne ukazała się w 2018 roku. Dziś w dwójce, której Biesław Myśliwski towarzyszył przez lata, zarówno jako słuchacz, jak i autor, przez najbliższą godzinę będziemy go wspominać. W studiu Radia Kraków jest z nami Wojciech Bonowicz, poeta, prozaik, autor wielu ważnych rozmów, w tym także tych z Wiesławem Myśliwskim, jego przyjaciel. Możemy tak powiedzieć, prawda? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, tak, oczywiście, że możemy, tak. Kim w pana odczuciu Wiesław Myśliwski był na tej literackiej, że najpierw zapytam o te bardziej odległe rewiry od osobistych na tej literackiej mapie Polski? No, taka wielka planeta, prawda? Człowiek, który w literaturze polskiej XX i XXI wieku rzeczywiście zrobił rzeczy nie tylko zauważalne, ale wybitne po prostu. No, no, no, zgromadził mnóstwo czytelniczek i czytelników wokół literatury, która wcale nie była prosta. On miał bardzo taką głęboką koncepcję literatury, przemyślał bardzo tak dogłębnie to, co się w literaturze współczesnej działo i stworzył coś, co było połączeniem tradycyjnej prozy, takiej klasycznej opowieści z eksperymentem współczesnym i, i zrobił coś, moim zdaniem, niezwykłego. Nawet jak się patrzy w takiej szerszej, szerszej skali, nie tylko polskiej, to znaczy te powieści były bardzo wciągającymi historiami, równocześnie nie były żadnymi spójnymi opowieściami, takimi raczej meandrującymi, raczej takimi wymagającymi od czytelników ogromnego skupienia. No thrillerami nie były, tak. Tak, tak. On miał nawet takie powiedzenie, że nie ma nic nudniejszego w literaturze niż przygody. No Więc tak, nie bo w książki Myśliwskiego o to. się człowiek zapadał i tak pozostawał. A właśnie, tak, prawda, zapadał. Niektórzy mówią, że to były takie książki otulające. No one, zresztą każda z nich była troszkę inna. Były książki takie, które się czytało rzeczywiście jak w transie, bo jak w transie były napisane, tak na przykład druga jego powieść Pałac powstawała w pewnym transie. I, i, ale i najistotniejsze było to, że jemu się udało coś, co, się, co, co wcale nie tak często się udawało w ostatnich dziesięcioleciach, czyli połączenie rzeczywiście wysoko artystycznej literatury, takiego doniosłego pomysłu na literaturę, no z, z czymś, co było dla czytelników y, radością, dawało radość czytania, więc to, to, to, to, to mhm. myślę, że na, na, na zawsze określiło miejsce jego w literaturze. To teraz pytanie bardziej osobiste. odwołam się do pańskiej wypowiedzi. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że moje życie biegnie równolegle z jego książkami. Jestem rówieśnikiem tej twórczości. Pierwsza powieść Myśliwskiego ukazała się w 1967 roku, czyli w roku, w którym się urodziłem. No i właśnie teraz o to osobiste doświadczenie obcowania nie tylko z pisarzem, ale z człowiekiem e, chciałam pana zapytać. Jak usłyszałem przed chwilą w wiadomościach to nagranie z 68 roku, to najpierw go nie poznałem. No ja też go ja nie poznałem przyznam. Ja, <laughs> potem dopiero w miarę słuchania zacząłem rozpoznawać pewną intonację, ale mówił wtedy dużo szybciej niż, niż w ostatnich kilkunastu latach. Myśmy się tak naprawdę znali no, przez ostatnie powiedzmy 20 lat. Poznaliśmy się tak przez, no, przez media, bo poproszono mnie, żebym zrobił z nim wywiad dla telewizji. A potem zaczęliśmy się spotykać przy różnych okazjach, na, na, na, takich literackich wtedy jeszcze. Gdzieś prowadziłem jakieś spotkanie, gdzieś wspólnie odbieraliśmy nagrodę. I właściwie tak krok po kroku z, zrodziło się coś, co, co, co się ośmiela mi nazwać przyjaźnią, rzeczywiście. Taką szczególną przyjaźnią w, w moim życiu, bo w końcu Wiesław był starszy od mojego taty. Mój tata jest z rocznika 35, Wiesław 32. Więc był ten ogromny dystans czasowy, a z drugiej strony była też duża bliskość. Może dlatego, że było wiele takich połączeń. Nie tylko to, że ja podziwiałem go jako pisarza, ale o tym właściwie nie mówiliśmy znowu tak wiele. Natomiast na przykład cały ten obszar kultury wiejskiej, mm -hmm. kultury chłopskiej, to co go jednak ciągle interesowało, jako temat, jako temat, to, to, to, to było coś, co interesowało również mnie. Ale właśnie też to, że y, y, on był taki bardzo świadomy literacko, prawda? Mm -hmm. to, to, ta świadomość literackiego eksperymentu i, i konsekwencji t, dla literatury, tego, co się już w literaturze XX wieku wydarzyło, y, to były częste tematy rozmów. Więc przez literaturę, no a potem to już wiadomo, jak w przyjaźni, to no właściwie tak. wszystko Człowiek się staje. Tak, tak wszystko się staje jakoś tam bliskie. A ja chciałam zapytać, skoro jest pan rówieśnikiem tej twórczości, to która książka jest dla pana szczególnie ważna? Wiadomo, nie poznawał jej pan od dzieciństwa, ale, ale później jest jakaś taka powieść, która szczególnie jest dla pana ważna? To, to bardzo jest mi trudno na to pytanie odpowiedzieć, chociaż już wiele razy musiałem na nie odpowiadać. I od razu przyznam, że za każdym razem udzielam troszkę innej odpowiedzi, ale ja Bo to tę wszystko postawę. zależy od mm -hmm. tego, co akurat czytam. No więc I dziś. Muszę powiedzieć, że tak, taką najbliższą jest ta pierwsza, to znaczy Nagi Sad. Może właśnie dlatego, że tam jest ta figura ojca i syna, prawda, takiego. Syna, który próbuje tego ojca zrozumieć, na, na pewien sposób go sobie kształtuje, kształtuje sobie jakieś wyobrażenie. To jest pięknie napisana, piękna, poetycka opowieść, bardzo taka dramatyczna też. I, i mam ogromną słabość do tej książki. właśnie ją czytam po raz kolejny, nie wiem, chyba po raz trzeci, czy czwarty A my, się, czwarty my sięgnijmy to, do uh -huh. innej książki, gdzie ta relacja między ojcem i synem też jest ogromnie ważna. Kiedyś pan odpowiedział, że to właśnie ona jest dla pana szczególnie ważna, ale to tak A? jak pan wspomniał, różnie bywa w różnym momie, momencie. Posłuchajmy uh -huh. fragmenta, fragmentu Kamienia na Kamieniu w interpretacji Arkadiusza Bazaka. Kiedy z wiosną napoczynało się pługiem ziemię, kładło się w pierwszą skibę kromkę chleba. Ma się rozumieć, nie była to zwykła kromka, jaką się ukraje, żeby z mlekiem zjeść, czy z ogórkiem, czy tak samą, bez niczego. Musiała być w Wigilię ukrajana i z nowego bochenka. Matka rozkładała już talerze do postniku. Ojciec zapalał latarnie, brał drabinę z sieni i szedł do stodoły po ten chleb, bo chleb trzymało się u nas na bątach w stodole. Miał przewiew, nie pleśniał tak, no i był wysoko. Bez drabiny trudno było się do niego dostać. Próbowaliśmy nieraz, ja czy Michał, wspiąć się po słupie, na którym bądź po środku był wsparty, ale nigdy nam się nie udało, a drabina zawsze sieni była. Był żur z kaszą gryczaną, kluski z makiem, pierogi z kapustą, a czekało się na ten chleb, aż matka ukraje jakby na jakiś smakołyk. I od chleba zaczynało się postnik. Opierała sobie matka ten chleb na brzuchu, znak krzyża nożem nad nim czyniąc i odkraiwała najpierw wielką kromkę, tę dla ziemi na wiosnę, a dopiero potem każdemu z nas już po zwykłej kromce i według starszeństwa. Dziadkowi, babce, póki jeszcze żyła, ojcu, nam chłopakom i na koniec sobie. Ojciec brał znowu latarnię i zanosił tę kromkę na strych, tam ją wsadzał za krokiew wysoko, pod strzechą, przeważnie gdzie największy mrok zalegał. I tam ta kromka siedziała do wiosny jak jakiś śpiący gołąb. A ledwo który z nas z kołyski wyrósł, że jako tak otrzymał się na nogach, brał go ojciec z sobą w pole, kiedy jechał z wiosną orać. Odwijał tę kromkę z białej szmaty i to nam kazał ją położyć w skibę. Potem kładł nasze małe ręce na czepigi pługa, sam chwytał swoimi i razem ją przyorywaliśmy. I to tak, jak rodziliśmy się po kolei. Michał, ja, Antek, Stasiek. To był fragment Kamienia na Kamieniu Wiesława Myśliwskiego w interpretacji Arkadiusza Bazaka. O tej książce Henryk Bereza napisał Jest, jak każde arcydzieło, przede wszystkim wielką tajemnicą sztuki. Czymś niepojętym, co zdaje się do nas przychodzić z innego wymiaru. Myśliwski wypełniając wielowiekowe, puste miejsce w polskiej literaturze bierze na siebie cały ciężar odwiecznych, epickich zobowiązań artystycznych. Spełnia epicką wobec chyba jednego z ostatnich układów świata o cechach niepowtarzalności i samowystarczalnej pełni. Tak Henryk Bereza zapisał po premierze e, powieści Kamień na kamieniu. E, tymczasem e, my w, włączamy w naszą rozmowę pana Rafała Wojasińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobnie jak Wiesław Myśliwski, Rafał Wojasiński jest prozaikiem i dramatopisarzem e, Pytałyśmy przed chwilą Wojciecha Bonio Bonowicza o najważniejszą dla niego książkę Wiesława Myśliwskiego. A jaka byłaby pana odpowiedź na to pytanie? Dla mnie taką książką jest y, widnokrąg. Y, I dla mnie to jest takie indywidualne doświadczenie tej literatury. Tak to widzę. I tam to, co ja znalazłem y, dla siebie, to jest y, to doświadczenie świadomości, świadomości istnienia. I przedzieranie się językiem, przez to, że się słyszy, że się widzi, że się dotyka różne rzeczy, że się doświadcza i cierpienia i radości. I to jest taka, taki rodzaj y, rozsupływania, ale też i rozdrapywania trochę, ale też i próby, próba taka przy pomocy języka, przedarcia się przez to, czym ta świadomość jest. Czym jest to, że człowiek jest na świecie? Co to oznacza? I dlaczego się tak dzieje, że próbuje coś rozumieć i rozumie, i że narzędziem, jaki jest język, próbuje odnaleźć i siebie, miejsca obok, przedmioty na dowo. Bo te przedmioty, inne istnieją przecież poza naszym umysłem niezależnie. Ale świadomość istnienia tych przedmiotów jest w naszych głowach. Czyli to tak jakby zamknięta rzeczywistość w poszczególnym z nas. Czyli tyle zamkniętej rzeczywistości, ile ludzi, i tyle losów. Mm -hmm. I to jest ta siła według mnie. Znaczy, to jest, to, to ja odczytywałem z tej <śmiech> literatury, I ja z tej książki, jakby miałem y, radość obcowania z tym właśnie z tego powodu. Ja się zastanawiam też, czy oprócz tej radości z obcowania literaturą Wiesława Myśliwskiego, miewał pan czasem taką pokusę, aby inspirować się Wiesławem Myśliwskim, dlatego że w pańskiej twórczości ja też widzę podobne wątki, takie w pewnym sensie wypreparowane z, z większej grupy postaci, które są wobec siebie w jakiejś szczerej rozmowie, bardzo Często też jest to przestrzeń, gdzie po prostu jest wyłączona z, z takiego codziennego bytowania, to znaczy w izolacji są ci bohaterowie. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma jakiegoś pokrewieństwa między panem a twórczością Wiesława Myśliwskiego. Tak to czuję, jako czytelniczka. Znaczy, i ja mam poczucie pokrewieństwa, zwłaszcza w tym obszarze, determinacji, jaką y, się odznacza natura, to znaczy my jesteśmy bardzo silnie z nią y, związani, a oderwani jednocześnie przez świadomość obiektywną, taką zewnętrzną y, w stosunku do tej natury i do rzeczywistości, ale jednak ten determinizm i ta siła i ewolucyjna i biologiczna Powoduje, że my musimy sobie radzić przy pomocy tego narzędzia, jakim jest rozum i język, które nie jest doskonałe, ale faktem jest, że to powoduje odosobnienie, to o czym pani mówiła, to znaczy każdy rodzaj świadomości, uświadomienie sobie własnego istnienia powoduje automatycznie odosobnienie i wyobcowanie przy jednoczesnym, bardzo silnym poszukiwaniu drugiego człowieka i potrzeby rozmowy, tylko że ta rozmowa, Zawsze się jakoś wymyka, nie zawsze się kontaktujemy. To jest tak, że... I to też jest, ja, ja to widzę w twórczości Myśliwskiego. To znaczy czasami jest przemawianie, a nie rozmawianie z drugim człowiekiem. Mhm. Człowiek mówi z drugim człowiekiem, ale mówi sobie, do mhm. siebie. A jak mówi był... o czymś, ale sobą się chwali, mówiąc o czymś. I to jest takie... Właśnie ten język jest z jednej strony jedynym narzędziem, a z drugiej strony budzi też podejrzenie, czy czasami nie jest tak, że mówiąc o tej samym przedmiocie, rozmijamy się mm -hmm. w mówieniu i pozostajemy w swojej zamkniętej, jakby wewnętrznej takiej świadomości i może rodzaju samotności, ale też ta samotność tworzy deficyt i przestrzeń do tego, żeby drugiego łapać za rękę i żeby się chwytać drugiego człowieka. I rodzi się też ta głęboka, wielka potrzeba. I ona jest bardzo biologiczna z jednej strony, bardzo naturalna, i być może duchowa, ale ona ma siłę tajemnicy, to znaczy nierozumienia. Hmm. I wydaje mi się, że, że w tej twórczości to też ja czuję pokrewieństwo pod tym względem, że w twórczości myśliwskiego duży bagaż nierozumienia wytwarza wartość sztuki. Hmm. To Panie, znaczy, właśnie ta tajemnica. Się do tego. Hmm. Panie Rafale, a jak z Panów znajomością telefoniczną było i tymi rozmowami telefonicznymi? Czy one były takimi spotkaniami, czy jednak takim, jak Pan mówi, czasem spotkaniem, a czasem rozminięciem? No to były, głównie pana Myśliwskiego znałem z, z rozmów telefonicznych przez lata i to były jakieś wieczorne rozmowy, czasami krótsze, czasami dłuższe, do 20 minut nawet się zdarzały. I ja pamiętam głos, pamiętam w tym głosie pewne stanowcze określenia, pewne zdania, pewne słowa dźwięczące, pewne zawieszenia, ale też czasami, może dość, może już skończmy, ten temat. Może już teraz, może już skończmy to. I na przykład były takie momenty, które ja bardzo dobrze rozumiem, bo odpowiadają mojej osobowości też. Mm -hmm. To znaczy na pewnym, pewnym momencie już nie mówmy o tym, bo do, tu nic jakby nie, nie ugramy przy pomocy języka dalej. Mm -hmm. Dość. Czyli cisza też to, jako ta, element komunikacji. Ale ta cisza, wie pani, w sztuce prawdziwej, ta cisza jest istotna, bo to w, nie, my nie głosimy wtedy jako ludzie też i wszyscy cywilizacyjnie, ale i niektórzy artyści też tak, y, ci lepsi i ci bardzo dobrzy, y, opowiadając historię, ale opowiadając świat, albo opowiadając rodzaj rzeczywistości, nie wydają wyroku na tej rzeczywistości. Mhm. W związku z tym pozostaje... Taka bardzo duża przestrzeń do odbioru i stąd jest y, siła dla czytelników, znaczy stąd powstaje ta przestrzeń, że czytelnikowi chce się to czytać, bo on nie chce być indoktrynowany, ani demagogicznie jakoś y, przestawiany, tylko on musi mieć jakąś przestrzeń dla siebie i no szacunek do drugiego człowieka jest bardzo trudną rzeczą i wymaga naprawdę wysokiej klasy. Panie Rafale, bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Rafał Wojasiński, pisarz, był naszym gościem. A my, Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. A my wracamy jeszcze do rozmowy z Wojciechem Bonowiczem. Mnie w kontekście też tego, co powiedział pan Wojasiński, interesuje to, a pan miał ciągły kontakt z Wiesławem Myśliwskim. Czy Wiesław Myśliwski był trochę podobny do narratora, czy też narratorów swoich powieści? No Oczywiście, każdemu trochę siebie ofiarował, prawda, więc chociaż powoływał ich do istnienia, czy też przychodzili do niego, różnie to można opisać, to, to na pewno w każdego wkładał jakąś część siebie, czasem wprost doświadczenia swoje, wspomniana tu przez pana Rafa powieść Widnokrąg, którą też bardzo lubię. Muszę powiedzieć, że też niedawno czytałem ją po raz kolejny i ona mi się wydaje bardzo, bardzo wybitną powieścią i takim wybitnym przekładem tego, co można zrobić z własną autobiografią. Tam jest może najwięcej zapisanych własnych doświadczeń Myśliwskiego, jego przeżyć, faktów z jego biografii, ale tak przetworzonych umiejętnie i właśnie ten głos narratora to jest taki głos, w którym my możemy Myśliwskiego usłyszeć, a równocześnie wiemy, że to nie jest on, że to jest powołana Powołana osoba, powołana persona, tak byśmy powiedzieli tyle, tyle mówimy teraz o autofikcji. No. Wiesław tak. Myśliwski o lata tak, świetlne tak. wyprzedził to, co, co dzieje się teraz. Ma pan poczucie, że on się zmieniał też w tych swoich późnych książkach. Widno, krąg, traktat o łuskaniu fasoli i później no, te ostatnie rozdanie i taka trochę jak dla mnie książka niespodzianka. Już taka ma mniej oczekiwana, ale wspaniała ucho gielne on się zmieniał, ale no, nie, w takiej audycji nie, nie, nie ma za dużo czasu, żeby o tym opowiedzieć, bo to są bardzo subtelne te zmiany. Natomiast on jakby stale ponawiał pewne pytanie, taka jest moja przynajmniej, taki jest mój klucz do tej literatury, to znaczy kim człowiek właściwie jest, to znaczy z czego on się składa ten człowiek i y, y, na ile on jest sam siebie świadom, a na ile jest nieświadom tego, co w nim drzemie. Jak sposób opowiadania Y, powiedziałbym demaskuje człowieka, ale też mhm. jak sposób opowiadania pozwala człowiekowi zakryć to, co być może jest istotniejsze niż to, co opowiadane. Te powieści są coraz bardziej takie wyrafinowane przez to, na przykład tak jest z ostatnim rozdaniem, że bohater bardzo dużo mówi, dużo nam opowiada, mhm. opisuje wiele wydarzeń, ale być może czegoś najistotniejszego nam nie mówi. Czyli prawda? to jest ta I my ta tego najistotniejszego prawda? musimy się tak domyślić, mhm. prawda, Pani, Panie Wojciechu, mhm. bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać do opowieści właśnie Dziękuję. o Wiesławie Myśliwskim. Z Radia Kraków mówił dla nas Wojciech Bonowicz. A my teraz posłuchajmy książki, która przyniosła Wiesławowi Myśliwskiemu pierwszą nagrodę literacką Nikę. Kiedy była tylko słoneczna pogoda, zamiast lekcji wyprowadzał mnie Pan na miasto, na spacer. Zwykle czekał na mnie gotowy do wyjścia w garniturze, w krawacie, wygolony, pachnący wodą koleńską. A niekiedy zamiast krawatu miał u szyi rozłożystą muszkę, jakby upiętą na szpilce czy na agrawce, wprost jego rozlanego podbródka. I gdy się tylko pojawiłem we drzwiach, oświadczał, że wybierzemy się dzisiaj na spacer, bo szkoda byłoby siedzieć w murach przy takiej pięknej, słonecznej pogodzie. Wkładał kapelusz, brał laskę i szliśmy. – Tylko nie idź za szybko – upominał mnie. Mogłoby się wydawać, że ze względu na swoją starość, lecz zaraz wyjaśniał – drugi raz już nie zrobisz tego samego kroku. A każdy spacer zaczynał od tego, że po paru parunastu krokach od wyjścia z domu przystawał i kazał mi się rozejrzeć dookoła, po czym pytał – i co widzisz? No, tak wokół siebie co widzisz, rozglądnij się dobrze. No więc rozglądając się, wymieniałem mu, co widzę. Budynki, drzewa, płoty, ludzi, gołębie na dachu, chmury na niebie. Ale nigdy nie przytaknął mi na potwierdzenie, tylko dalej pytał, a co jeszcze? A kiedy mówiłem, że już nic więcej nie widzę, nie podpowiadał mi, że jeszcze to czy tamto, tylko rzucał. To idziemy dalej, zostawiając mnie w dręczącej niepewności, że może coś tam przeoczyłem. Nieraz byłem gotów wrócić i rozejrzeć się, co przeoczyłem, Lecz nie było powrotu, bo szliśmy dalej. Potem przystawaliśmy w nowym miejscu, niekoniecznie odległym od tamtego, lecz zmieniającym jedynie punkt widzenia i znów mi się pytał – No a tu co widzisz? Spokojnie się rozglądaj. Nigdzie nam się nie śpieszy. Wyobraź sobie, że czekamy tu na kogoś, kto przyjdzie może za godzinę, albo w ogóle nie przyjdzie, lecz mamy obowiązek poczekać na niego. Kiedyś udręczony, że więcej już nie widzę, a ruszyliśmy właśnie dalej, Zdobyłem się na odwagę i może nawet łamiąc przykazania matki, abym był posłuszny, zwróciłem się do niego prawie natarczywie. Pan mi powie, co tam jeszcze było, a czego nie widziałem. Nie wiem, odparł ku mojemu zdumieniu. Nauczyciel Pomyśla mi nie wie, coś kręci. Wszystko jest o tej tajemnicy. Fragment widnokręgu przeczytał Zbigniew Zapasiewicz, a teraz telefonicznie łączymy się z Łodzią. Jest z nami profesor Tomasz Bochański, literaturoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z najbardziej poważanych przez Wiesława Myśliwskiego interpretatorów jego twórczości. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wiesław Myśliwski miał wielu znakomitych czytelników. Na początku, warto mu się wspomnieć na początku jego drogi, przede wszystkim Henryka Berezę. cytowałyśmy tutaj. Tak. Ma pan poczucie, że... Czy, może, czy pan wie, czy Wiesław Myśliwski miał poczucie, że był dobrze rozumiany? No raczej nie. Raczej nie. To nie znaczy, że nie był rozumiany przez Berezę. W tej wczesnej twórczości, na no, pewno miał poczucie tego, że ktoś go odkrył i jego bardzo skomplikowaną indywidualną ścieżkę pisania. I to był Julian Przyboś i Henryk Bereza, ale w tym innym znaczeniu miał poczucie tego, że stereotypizuje się jego twórczość przez dłuższy czas zresztą. Ten słynny ale... nurt chłopski, tak? tak? Tak, to, był, to było w jakimś sensie nieszczęście. On napisał przecież esej o kresie kultury chłopskiej, żeby pokazać, że tamten świat już zginął. I właśnie te postacie z tamtego świata w jego dojrzałej, późnej twórczości pojawiają się, ale to jest już mhm. marginalne. Z tamtego został, właściwie z, z tej y, kultury chłopskiej została opowieść, prawda, ale y, jednak to nie jest pisanie, on podkreślał w jednym z fragmentów tego eseju. Y, Tamta kultura mówiła, a on sam, y, Wiesław Myśliwski, y, pisze. No właśnie, ale jeśli y, nie chcemy się ograniczać do takich wąskich kwalifikacji jak kultura chłopska, to jakby pan, jako historyk literatury, y, także próbował tę literaturę osadzić jakoś w, w nurtach no, literackich, ale nie, też w historii my. literatury? No, to, to jest troszkę za wcześnie, żeby takie, takie syntezy budować, ale dla potrzeb tej rozmowy oczywiście mogę spróbować to zrobić. No, na pewno Myśliwskiego wyróżnia bardzo poważne podejście do formy literackiej dramatu i powieści. Znaczy on rozumie te formę jako formę poznania i to w znaczeniu filozoficznym, głęboko egzystencjalnym i również literackim. I on przepowiada rzeczywiście to, co jeszcze w naszej kulturze określamy jako element żyjący, to co sprawia, że mamy wewnętrzną energię i nie jesteśmy zniszczeni przez słowo, które jest mechaniczne, trywialne, powtarzalne. W takim sensie to jest próba ocalenia takiego sposobu istnienia, w którym jesteśmy wynalazcami własnego życia. Więc jest to powieść dojrzałego modernizmu. Stąd Myśliwski odczuwa powinowactwo z wybitnymi pisarzami przeszłości. Z tych początku nowoczesności, czyli z Dostojewskim no i u samego szczytu, czyli z Prustem i Kawką. I z, nie porównał się, nie porównywał mhm. się z nimi, bo był człowiekiem skromnym. Ale y, jego sposób myślenia to jest y, sposób wydobycia y, tego, co nazywamy metaforą y, y, z ludzkich istnień, z ludzkiego mówienia. Jakby przegląda nasze mówienie i nasze życie powtórnie, żeby ono stało się intensywne, y, głębokie i żeby doszukiwało się tego, co nazywamy popularnie sensem, znaczeniem, ciężarem istnienia, co nieustannie się wymyka. I też wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że on przyjmuje jednostkową perspektywę, że ta, to jest zawsze opowiadane przez osobę, przez życie pojedynczego, człowieka pozostającego oczywiście w, w relacjach, ale poz, zapoznajemy poznajemy świat przez jedne, z jednostkowej perspektywy. Tak, to znaczy to jest nieufność w ogóle wobec tych wielkich e, mechanizmów, które y, próbują opowiedzieć nasze istnienie wobec historii. Najogólniej mówiąc, historii mas, historii społeczeństw czy narodów e, myśliwskiego. Ta historia jest ważna tylko wtedy, kiedy się przegląda e, w ludzkim istnieniu, w ludzkich katastrofach, szczęściach. No, więc on nie oddaje się tym siłom, czy nie oddaje władzy nad narracją, tym siłom, które są większe niż jednostka. A jednostkowość u niego no, jest też nieustannie zagrożona, tak jak w tych trzech ostatnich powieściach. Właściwie ona podlega takim mechanizmom anihilacji, czy unicestwiania sensu, tak jak w ostatnim rozdaniu, na przykład tak gdzie bohater właściwie broni się przed uczuciem, bo wie, że nie zasługuje swoim istnieniem, w jakim sensie na, na uczucie jest poniżej wielkich uczuć jednostkowych. No, no, jeśli, jeśli rozumiemy jednostkowość jako właśnie możliwość e, afirmacji istnienia, no to, to współczesność bardzo często deklaruje afirmatywność, ale, e, ale nie potrafi się zdobyć. Ehm, teraz chciałabym pana zapytać, jak w, w jaki sposób, Pana zdaniem, język y, narracji Wiesława Myśliwskiego się jakoś wyróżnia na, y, w ogóle w polskiej literaturze i dlaczego ta narracja stała się tak y, bardzo rozpoznawalna? To znaczy, my nie mamy wątpliwości, jak sięgniemy y, po książkę Wiesława Myśliwskiego. Ci, którzy zna, znają tę twórczość, że to jest właśnie Wiesław Myśliwski, nikt inny, niepodrabialny. No Tak, no wewnętrznie to jest e, wspaniały e, słuch do tego, co nazywamy e, frazą językową, ale właściwie to jest fraza muzyczna a i tego, jak on układa e, z mówienia to, co jest z małymi kompozycjami e, muzycznymi. I to w granicach akapitów, większych opowieści. Inna kwestia to jest to, że jego jego powieść, bo właściwie e, to jest niepodrabialne i oryginalne, tak? to znaczy ta jego forma powieściowa, ona e, jest pełna dygresji właściwie. No, czasami mamy do czynienia z, z powieścią, która jest wielką dygresją egzystencjalną. No i jest też w dużej części e, nieprzewidywalna. znaczy On bardzo dbał o to, żeby e, w pisaniu unikać e, powtórzeń. No to jest bardzo trudne. To jest siedem wielkich, ogromnych powieści, no może nie ogromnie, mm. te dwie pierwsze no nie tak. są takie wielkie, tak, ale żeby nie powtarzać się, czyli żeby odkrywać y, na nowo, e, żeby siebie samego zaskakiwać tym, tym przebiegiem, który jest e, no właśnie to też e, który? Tak, myślę, no? że Wiesław Myśliwski to jest też wybitny m, m, pisarz pod właśnie, pod tym względem niepowtarzalności w swojej twórczości, pod, pod względem takiego budowania swojej drogi literackiej. Będziemy na pewno jeszcze y, mówić y, o jego twórczości, będziemy do niej wracać. Tymczasem bardzo dziękujemy panu za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był literaturoznawca, profesor Tomasz Boheński. Bardzo serdecznie Dziękuję. dziękujemy. Wiesław Dziękuję. Myśliwski był obecny także w Polskim Radiu od lat. Słuchali państwo w wiadomościach fragmentu króciutkiej rozmowy poświęconej Nagiemu Sadowi z 1968 roku. To była rozmowa, a więc o jego debiucie. Teraz sięgnijmy po nagranie z lat 90. Co się przeżywa wraz ze swoją książką. Oczywiście, że można na tym nadbudowywać pewną refleksję, ponieważ akt twórczy jest aktem kształcącym, jest aktem poznawczym z natury. I pisanie z tego punktu widzenia może być nawet niesłychanie cenne. Ja już nieraz mówiłem, że właściwie gdybym nie pisał, prawdopodobnie nie wiedziałbym tyle o samym sobie. Nie o świecie, o samym sobie. To nie zawsze jest poznanie sympatyczne. Przeważnie nie. I to jest może i pozytywna strona aktu twórczego. Może dlatego samego warto książki pisać, żeby się poznać. Być może to jest wszystko właściwie, co jest wartościowe w książce że człowiek przy okazji sam siebie poznaje, ale musi się wdzierać w swoje zakamarki, przedzielać przez swoje kłamstwa, przez swoje stereotypy, przez przyzwyczajenia. To był Wiesław Myśliwski w nagraniu z lat 90., w nagraniu którego dokonała nasza następna rozmówczyni w studiu radiowej dwójki Janna Szwedowska. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry. Wieloletnia redaktorka, również kierowniczka redakcji literackiej programu Drugiego Polskiego Radia, ale także właśnie wielokrotnie rozmawiała z Wiesławem Myśliwskim, a także adaptowała na potrzeby Polskiego Radia jego twórczość. Jak zapamiętałaś go jako rozmówcę? No był wspaniałym rozmówcą, trochę trudnym wszystkie nasze rozmowy. Moje prośby o to, żeby coś nagrać dla radia, mówił, że on nie ma nic do powiedzenia. I nie <grym> będzie, jak słyszeliśmy przed chwilą, prawda? I nie będzie nic mówił, bo po co? A potem, jak już się zaczynało z nim rozmawiać, to no, tak jakby człowiek się zanurzał w morzu albo w rzece, w rzece jego mowy, jego... Tonów, które miał w głosie, co słychać. I e, jego opowieści. On zawsze mówił, dzisiaj mi się to przypomniało, zawsze powtarzał, że słowo ustanawia świat. I to było no, takim mottem zarówno jego twórczości, jak i jego istnienia jako rozmówcy. Słowo było dla niego e, najważniejsze. A chyba pierwszą rozmowę nagraliśmy w 1991 roku. Robiłam taką audycję portret pisarza Julian Przybosi. Jerzy Bieniecki, wieloletni redaktor Polskiego Radia, przyjaźnił się wtedy z Myśliwskim, powiedział mi, wiesz co, o co będziesz nagrywać jakichś sztampowych historyków literatury, Nagrajmy Myśliwskiego, bo on bardzo Cenił Juliana Przybosia. Wtedy mi się wydawała, wydawało, że to jest duża odległość między pisarzem zakwalifikowanym do nurtu chłopskiego, a poetą bardzo awangardowym. Ale... Który z tego bycia chłopem trochę uciekł, chociaż nie do końca. No, ale Podobnie też jak Myśliwskiego. Tak. Tak. Na tyle uciekł, na ile ich tam zostało jednak ich życiu i twórczości. E, I Myśliwski wspaniale wtedy mówił. A potem już tak poszło, poszło, poszło. E, przeczytałam drzewo, o którym e, to była sztuka, którą napisał na prośbę Kazimierza Dejmka. E, Dejmek zamówił u niego sztukę, a Myśliwski powiedział, chcesz sztukę, to masz. I napisał sztukę, która wystawiona na scenie musiałaby trwać 8 godzin. No, to teraz by się znaleźli inscenity. Ja tam, nie czy... pamiętam tego pierwszego przedstawienia drzewa. Mam, mam gdzieś jeszcze program z teatru, ale zrobiłam tego adaptację i moim zdaniem to jest sztuka, to jest opowieść Myśliwskiego, w której jest wszystko. Wszystkie jego książki i dramaty i proza. To jest opowieść o współistnieniu świata żywych i świata umarłych. I tak sobie dzisiaj myślę, że pięknie by było kiedyś jeszcze tego posłuchać, bo dla niego obecność umarłych w życiu była oczywista i bardzo bliska ci umarli towarzyszyli Wiesławowi Myśliwskiemu, a także bohaterom jego książek. Dzisiaj zresztą o 22.30 przypomnimy słuchowisko Wybierz saksofon, którego fragmentu słuchaliśmy na początku. Ach, to piękne słuchowisko. Ale myślę, że będzie też okazja do tego, aby wrócić do drzewa. Ale właśnie o tę radiową twórczość Wiesława Myśliwskiego chciałam zapytać. Mówisz, że zaadaptowałaś drzewo. Wielu też twoich kolegów, koleżanek adaptowało inne powieści. Wiesław Myśliwski chyba był otwarty na to, by jego twórczość zyskiwała ten wymiar dźwiękowy, audialny. Pozwalał na te adaptację i z tego, co wiem, był dość taki otwarty, jeśli chodzi o, o pracę adaptatorów. Nie, nie dawał żadnych warunków progowych, wyjściowych. On strasznie lubił radio. Bardzo dużo radio słuchał. Słuchał głównie długie, drugiego programu ze względu na muzykę. E, I jak e, przy tej pierwszej adaptacji e, Drzewa e, był z tego bardzo zadowolony. W związku z tym dał mi e, wolną rękę na szukanie innych e, ekwiwalentów radiowych e, jego e, prozy. E, Pamiętam, jeszcze chyba robiłam słuchowisko według widnokręgu. Tak, matka, za chwilę posłuchamy Zatytułowane fragmentu. Zatytułowane matka z, z genialną rolą Grażyny Barszczeskiej e, Kamień na kamieniu, to sam, zależało mi na tym, żeby kamień na kamieniu ukazał się w radiu nie tylko w postaci prozy czytanej, ale w postaci słuchowiska i tak się stało. Czyli dopominał się też. Dopominał nawet. się o to. Nagi Sad też. Tak. Nagi Sad, tak. Pałac jest zaadaptowany także. Ale pan chyba jest pierwsza jego adaptacja z Bronisławem Pawlikiem z lat 60. czy początku 70. tak mi się wydaje. Nie wiem, hmm. czy jest jakaś druga realizacja. Jeszcze robiłam rekwiem dla gospodyni, jak rozmów... Wojciech Bonowicz chyba mówił o o upadku świata chłopskiego, i tej rzeczywistości chłopskiej, to Rekwim dla gospodyni jest takim, to był zapisem, dramat, prawda? Te, zapisem tego, co Myśliwski myślał o kulturze chłopskiej i jej zaniku. Wywołałaś Grażynę Barszczewską, która jest z nami telefonicznie, Albo ale, że zanim, jeszcze, ale zanim tak. ją powitamy na naszej antenie, to posłuchajmy fragmentu słuchowiska w reżyserii Waldemara Modestowicza w adaptacji obecnej z nami Joanny Szwedowskiej.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 Panny Pącki mówiły, że jest taki jeden starszy pan w mieście. Może on mógłby cię uczyć. A po wakacjach do szkoły. To Grażyna Barszczewska w 1997 roku w słuchowisku Widnokrąg, a jest teraz z nami również przy telefonie. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Mam wrażenie, że Wiesław Myśliwski, jego twórczość musiała być dla Pani szczególna, ponieważ również przygotowała Pani monodram w oparciu o przedostatnią jego powieść, ostatnie rozdanie, monodram kochany najukochańszy. No tak, to była, to była druga realizacja, bo wiele lat wcześniej zrobiłam niezatańczone tango, także w Teatrze y, Polskim w Warszawie i to był wątek właściwie z wielu jego powieści wątek matki. Mhm. Tak, ta matka nas połączyła wiele, wiele lat temu wiem, że, że Wiesław jakoś był czuły na, na, na ten temat i jakoś bardzo przychylnie ocenił moją interpretację. A cóż powiem... Trudno to za, zaakceptować, trudno to przyjąć. Yy, mistrz, największy, największy mój mistrz, mędrzec, a także przyjaciel. Yy, jeśli chodzi o to, yy, drugą, yy, ten drugi spektakl, o którym Pani wspomniała, Kochany Najukochańszy, który yy, zagrałam też wczoraj, Wczoraj jeszcze, jeszcze był z nami Wiesław Myśliwski, w teatrze gram go jeszcze przez następne dni. Po każdym zresztą przedstawieniu dzwoniłam do mistrza i musiałam mu relacjonować jak było, jaka publiczność, jak odbierali. Bardzo tego łaknął i jeśli się zdarzyło, że akurat nie mogłam tuż po przedstawieniu dzwonić, to, to, to, to dzwonił do mnie z przynagleniem, no i co, no i co, no i co. No i co. To było niezwykłe, wzruszające. Yy, tak, publiczność przyjmuje to niezwykle, niezwykle głęboko, z, z, z taką uwagą, taką ciszą, yy, takim, yy, taką energią, która, która przez to słowo, które dla, dla Myśliwskiego przecież było najważniejsze. I, i ten los... Los, który, o którym przecież wielokrotnie mówił w, w, w całej twojej, swojej twórczości. Ja zresztą jestem wdzięczna temu losowi, że zetknął mnie z Wiesławem myśliwskim, że, że mogłam być blisko, że mogłam rozmawiać, że mogłam być w jego otoczeniu wiele mnie nauczył przez swoją literaturę, przez to jaki był, ale także przez te kontakty Zastanawiam się w kontekście też tego, Grażyno, co powiedziałaś przed chwilą o tych telefonach, jak on reagował na interpretację swojej twórczości, bo tutaj oczekiwał wiedzy o tym, jak publiczność reagowała, ale że też dostawałaś jakąś zwrotną od pana Wiesława Myśliwskiego po adaptacjach, jak rozumiem, zresztą rozmawiałyśmy o tym kiedyś, jak pamiętam, pozwalałyśmy, walał ci na absolutnie wszystko, żeby łączyć a, a, podczas adaptacji tę jego twórczość. To je, jak on to widział, potem oceniał jakoś? Odnosił to się by, do tego? To było wielkie wyróżnienie dla mnie, że dawał mi tak to... Ta, taką w, w wolną rękę. Myślę, że przez, te, przez nasze rozmowy, przez to, przez to, przez kontakty liczne, a także to, co, to, co mógł oglądać czy też słyszeć, pamiętam. Jeśli chodzi o interpretacje radiowe, powieści, to kiedy komentowaliśmy czasem innych przedstawiających, czy też. Czy, czy naszych lektorów, kochanych, naszych, tak, aktorów, tak <głos> i tak dalej, ale także, ale także aktorów. I ważne było, tutaj się absolutnie zgadzaliśmy, ważne było, żeby nie przeinterpretować, że, mhm. żeby, żeby aktor dawał też... Yy, dawał też pole do, do wyobraźni, temu słuchaczowi, tej, tej, niesłychanej yy, czystej wyobraźni, którą sobie tworzy, przecież tworzy słuchacz tak. z tego materiału. Żeby było miejsce na to słowo, które stwarza świat. A spektakl Kochany, Najukochańszy mogą Państwo obejrzeć w Warszawie na deskach Teatru Polskiego. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy za dzisiejszą rozmowę Grażyna Barszczewska. Bardzo dziękuję, dziękuję za, bardzo. za Dziękuję. Dziękuję bardzo. A z nami cały czas jest Joanna Szwedowska, która wielokrotnie rozmawiała, e, również jeszcze w 2000 latach, z Wiesławem Myśliwskim, kiedy o te rozmowy było coraz trudniej e, m, przekonać go, żeby się spotkał, prawda, żeby podzielił się czymś jeszcze. Nie on lubił w gruncie rzeczy opowiadać. Tak jak opowiadał w swoich powieściach, opowiadał świat, tak lubił opowiadać komuś, jak ten świat... Powstaje. Tak myślę, że on się trochę krygował, że nic nie ma do powiedzenia, a, a miał bardzo dużo i bardzo chciał to mówić. Ale on chyba też chciał, żeby zabiegać o niego, tak. żeby mówił, prawda? On lubił, tak. tak. Lubił, jak, że się, jak się o niego zabiegało, lubił, jak się do niego dzwoniło, żeby konsultować, albo żeby opowiadać, albo mhm. żeby zdać sprawozdanie z czegoś. Pamiętam, jak, jak go poznałam przy tych pierwszych naszych nagraniach, dla mnie takim objawieniem było to, że... Spytam się go, jak on pisze. On pisał ołówkiem tak. na kartkach papieru i najbardziej to lubił, żeby, żeby był obok niego ten hałas takiego życia codziennego. Żeby była żona, syn, nie lubił, nie był pisarzem w wieży z kości słoniowej. I... E, ta obecność najbliższych, myślę, że i w pisaniu, i w życiu była dla niego e, najważniejsza. E, wszystkie jego książki są o miłości. Tam jest Ach, bardzo pewnie. dużo słów o miłości, opowieści o miłości, e, Nie narracji o miłości. On sam mówił, że miłość to jest mądrość wspólnego przemijania. Jakby razem z nami... Przemijał i świat. To jest strasznie poetyckie. Ja myślę, że on w gruncie rzeczy był poetą, a nie prozaikiem i <grym> dramaturgiem. Ale właśnie ta obecność życia codziennego i życia najbliższych zawsze mi każe myśleć o jego żonie, wspaniałej Wacławie. Oni się poznali jak mieli 17 lat. I byli ze sobą całe życie. I to jest to jest najpiękniejsza opowieść o, o, o życiu miłości, i miłości, tak. samo jego życie. Wiesław Myśliwski odszedł dziś w wieku 94 A My na antenie programu drugiego wspominamy jego osobę, ale także jego twórczość. Mamy ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania. Może spróbujmy powiedzieć, po jaką książkę sięgnąć. Kiedy to jest chyba najlepszy sposób na upamiętnienie pisarza. Dla mnie to, taką powieścią jest widnokrąg, która nie stawia bardzo dużych wymagań czytelnikowi, ale jednocześnie wprowadza nas w cały świat wyobraźni Wiesława Myśliwskiego. Od właśnie tej bycia maleńkim pocholęciem przez miłość, po do, doświadczenia już dojrzałości. Tak, dla mnie widnokrąg, w widnokręgu jest najwięcej myśliwskiego człowieka. Pisarza. Ja z kolei mam przed sobą książkę Kamień na kamieniu. Mam tę książkę. W takim starym wydaniu z 1986 roku. Co prawda nie jest to, to pre premierowe wydanie z 1984. I przyniosłam dzisiaj do studia ten egzemplarz, bo to było moje wejście w twórczość Wiesława Myśliwskiego. Jako uczennica liceum u rodziców na półce znalazłam tę książkę i ją przeczytałam. Więc każdy ma jakąś swoją drogę do Myśliwskiego, a tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby sięgać po ten Twórczość. Pierwszy krok można zrobić już dziś o 22.30, słuchając słuchowiska, na podstawie też znakomitego traktatu o łuskaniu fasoli, czyli wybierz saksofon. Joanna Szwedowska wspominała wraz z nami również tę radiową postać Wiesława Myśliwskiego. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Audycję wspólnie z nami przygotowała Małgorzata Niedziecka-Mac, a my już powoli dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas Katarzyna Hagmajer kwiatek I